Infrafakty. Fakta Fakta programu zjawisk anormalnych i niezmiennych. Zapraszamy do słuchania. Witam Państwa w kolejnym wydaniu Infrafaktów. Faktów. Mówi Michał Kuśnierz. Razem ze mną niezmiennie jest piątku 7 Witaj w Witam. Mamy 15 lipca, a dziś w naszym programie zajmiemy się najnowszymi doniesieniami na temat niezidentyfikowanych obiektów latających. Powiemy o odtajnionej kolejnej porcji akt na temat UFO w Wielkiej Brytanii, o nowych rewelacjach w sprawie Roswell i o południowoamerykańskim generale, który twierdzi, że UFO istnieje. W tym tygodniu brytyjskie archiwa narodowe ujawniły dziewiątą transzę akt dotyczących UFO, które od wielu dekad zbierane były przez brytyjskie Ministerstwo Obrony. Trwające od 2008 roku, akcja ich ujawniania przyniosła szereg ciekawych informacji na temat obserwacji UFO w Zjednoczonym Królestwie. Nowa partia poświęcona jest znacznej części temu, w jaki sposób agenci brytyjskiego wywiadu, którzy zajmowali się sprawami obserwacji temniczych obiektów, podchodzili do swojego zadania. Sprawa brytyjskich art od dawna budzi spore kontrowersje. Powiedzmy na początku, że jest to tylko część z materiałów. Można ze sporą dozą śmiałości przypuszczać, że istnieją także dokumenty, które z wielu przyczyn pozostają nieujawnione. Choć większość zgłoszeń odnotowywanych przez specjalną komórkę przy Ministerstwie Obrony dotyczyło jakichś tam błahych spraw, było też wiele ciekawych incydentów, całkiem poważnych, takich jak sprawa z Rendlesham Forest, czy incydent z Landrillo, gdzie rozbił się rzekomo jakiś niezidentyfikowany obieg latający zabrany następnie przez wojsko. No właśnie, tam jest wiele takich ciekawych rzeczy. Na przykład... Mówiących o tym, że ministerialni funkcjonariusze starają się określić, dlaczego dochodzi do obserwacji tych różnych dziwnych obiektów, jako jeden z celów wymieniali turystykę. Okazuje się także, że raport na temat UFO został przekazany Blurowi, który zasypowany był prośbami o tajnienie akt na temat właśnie obserwacji Noli. Z dokumentu wyłania się jednak dość postępny obraz. Większość zgłaszanych relacji UFO nie była analizowana, zaś w, z Wielkiej Brytanii wbrew temu, co się sądzi, nie istniała żadna komórka, która zajmowałaby się badaniem tych zgłoszeń. Niemniej jednak, mimo, że Ministerstwo Obrony na każdym kroku podkreśla, że nie interesuje się obserwacjami UFO, na pewno reaguje na przypadki, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla kraju. I aby podsumować sprawę brytyjskich akt UFO, możemy powiedzieć, że to ogromna masa materiału, z którego nie wynikają żadne konkretne wnioski, poza tym, że nie wszystko da się tak łatwo wyjaśnić. Ta jaka od paru lat w lipcu przypomina się oczywiście o katastrofie w Roswell, która miała miejsce w 1947 roku. Całkiem niedawno pojawił się kolejny rozmuchany wątek w tej sprawie. Były agent CIA i Chase Brandon twierdzi, że widział dokumenty, z których wynikało niezbicie, że w Nowym Meksyku rozbił się właśnie pojazd nie z tej ziemi. Brandon, który spędził w CIA 25 lat, twierdzi, że odnalazł w archiwum dokumenty, z których wynika, że w Roswell doszło do katastrofy obiektu nieziemskiego. Niestety Brandon, który promuje właśnie swoją powieść, dodaje, że nie powie nic więcej. Niektórym wystarczyło to, aby obwieścić kolejny przełom w sprawie Roswell, ale mówiąc szczerze, od paru lat mamy do czynienia z coraz to nowszymi doniesieniami, które w zasadzie do sprawy nie wnoszą nic nowego. Przypomnijmy, że w lipcu 1947 roku w okolicach Roswell w Nowym Meksyku miał się rozbić latający pojazd, którego szczątki zostały zebrane przez amerykańskie wojsko. Wśród nich znajdowały się także ciała pasażerów obiektu. Sprawa Roswell, mimo że liczy sobie już 65 lat, wyobraźnię ufologów zaprząta tak naprawdę względnie niedawna i w rzeczywistości jest tak zawikłana, że nie wiadomo nawet kiedy miało dojść do rzekomej katastrofy. A jeśli już jesteśmy w tematach oficjalno-wojskowych, warto wspomnieć o tym, co powiedział na początku lipca emerytowany chilijski generał Ricardo Berbundes. W wywiadzie radiowym wspomniał, że nie tylko widział UFO, ale ze swojej praktyki wie, że obiekty te są jak najbardziej realne. Generał Bermudez, który kieruje chilijskim Komitetem Badań Nieznanych Zjawisk Powietrznych, przywołał na dowód sprawę sprzed roku, która miała miejsce w Punta Arenas. Jak mówił, tamtejsza kontrola lotów poinformowała pilota jednego z samolotów o dziwnym obiekcie, który znajdował się 14 km przed nim. Pilot miał widzieć obiekt. Na ostrzeżenie zostało wysłane także do innych kontrol Bermudez uznaje też, że sprawa jest cały czas otwarta, gdyż istnieją podejrzenia, że obiekt widziany właśnie w lipcu ubiegłego roku mógł być meteorytem. Tak jest, generał Bermudez nie pierwszy raz gości na łamach naszej audycji, nie tylko audycji, ale też artykułów. I właśnie jeśli chodzi o artykuły, to zapraszam na naszą stronę www.infra.org.pl, jak też na nasze forum paranormalne.eu oraz na nasz profil facebookowy. Przypominam tylko, że audycje infrafakty, ale nie tylko te, a też inne, które produkujemy, można pobrać za darmo na naszym koncie na portalu homikuj.pl. Dziękuję Piotrze, ja również dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych infrafaktach. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl